Cześć, z tej strony Sylwek i dzisiaj mam przyjemność opowiedzieć wam o dwóch kolejnych komiksach w ramach przeglądu komiksowego i wiem, że z reguły słyszycie w tym cyklu Jarego i jego gości, natomiast dzisiaj to mi przypadła rola gospodarza programu. Programu, w ramach którego będę wam opowiadał, tak jak powiedziałem, o dwóch tytułach, o tytułach, które... Pod pewnym względem są tytułami bardzo świeżymi, bowiem przed niecałym miesiącem miały swoją, nazwijmy to, premierę za sprawą wydawnictwa Kultura Gniewu. Z drugiej strony tak naprawdę w obu tych przypadkach powinniśmy raczej mówić o reedycji, ponieważ są to drugie wydania, bądź tam kolejne wydania tych tytułów. W każdym bądź razie nie są to pełnoprawne premiery, choć jakby tak usiąść się poważnie, zastanowić to dla tych najmłodszych czy też młodszych czytelników i powiedzmy tych urodzonych w latach 90. czytelników będą to rzeczywiście totalne nowości, zwłaszcza ten pierwszy tytuł, o którym dzisiaj Wam opowiem ze Zesłańcy, ponieważ jest to historia mająca już ponad 30 lat na karku. Może to niedużo względem tytułów, które zdarza mi się czytać i opowiadać w ramach podcastu Retro Comics, ale i tak 30 lat jak na takie polskie realia komiksowe to bardzo długi szmat czasu. Tak naprawdę można chyba powiedzieć, że dla zesłańców wydanie ich przez kulturę gniewu to właściwie troszeczkę taka druga młodość i szansa na to, aby ponownie gdzieś tam właśnie zabłysnąć, szansa na to, żeby ten komiks, ten tytuł poznali moci czytelnicy lub nawet tacy 40 czterdziestolatkowie jak ja. Ja także tego tytułu wcześniej nie znałem, wiedziałem o jego istnieniu, ale to tylko tyle i, i w zasadzie to wszystko właściwie tylko słyszałem o tym tytule jako jednym z wielu komiksów narysowanych przez Jerzego Wrublewskiego, Natomiast drugim tytułem jest czwarty tom prezentujący przygody Tymka i Mistrza, czyli bohaterów stworzonych przez Rafała Skarżyckiego i Tomasza Leśniaka i jest to tytuł oczywiście dużo młodszy przede wszystkim od Zesłańców, ale także mający już trochę wiosen za sobą, więc można powiedzieć, że i jeden, i drugi wpisują się w jakiś tam sposób w moje zainteresowanie, jeżeli chodzi o komiks. I właśnie z uwagi na to, że mi z takimi tytułami jest bardzo po drodze, że ja mam coś takiego, że niestraszne mi pewne przestarzałe sposoby opowiadania historii, więc pomyślałem sobie, że spróbuję Wam troszeczkę opowiedzieć i przekonać Was do tego, że warto poznać te tytuły, dać im szansę. Przy jednoczesnej próbuję też oczywiście wskazania tych elementów komiksu, które Mm, mogą być pewnym problemem dla osób, które raczej nie lubią staroci i, i które te osoby niekoniecznie cenią komiksy z czasów PRL-u, czy też nie mieli wcześniej styczności z takimi komiksami. Oczywiście czasy PRL-u odnoszą się bardziej do zesłańców, to tak dla ścisłości i porządku. I może zacznę od zesłańców, idąc tak już bardzo chronologicznie, jeżeli chodzi też o te pierwsze wydania. Otóż pierwsze wydanie tego komiksu to rok 1500 989 i oczywiście Krajowa Agencja Wydawnicza, wówczas jeszcze w rękach Państwowej Spółdzielni Wydawniczej. To taka ciekawostka dla słuchaczy spragnionych detali i troszeczkę taka fanaberia historyka, żeby opowiadać właściwie z takimi szczególikami. I tak jeszcze właśnie dodam na marginesie, że ta Krajowa Agencja Wydawnicza w tamtym czasie to właściwie wydawała większość ówczesnych, najważniejszych tytułów komiksowych. Magazyn Relax to także właśnie te wydawnictwo, więc może się wydać że zesłańcy mieli całkiem dobrą premierę, że nie pojawili się w żadnym takim niszowym wydawnictwie czy coś w tym rodzaju zresztą i Jerzy Wróblewski rysownik tego tytułu był już wówczas personą dosyć znaną od lat działał w branży i właściwie i był właściwie jednym z najważniejszych komiksowych twórców tamtego okresu więc w sumie tak tak myślę sobie, że gdzie właściwie ci zesłańcy mieliby być wydani, jeżeli nie właśnie w Krajowej Agencji Wydawniczej. Dobra, w sumie może nie idźmy aż tak bardzo szczegółowo. Tak jak powiedziałem, przed niecałym miesiącem zesłańcy doczekali się reedycji od Kultury Gniewu i mówiąc prost, ja jestem bardzo na tak, bo... Takie działania ze strony wydawcy utwierdzają mnie po prostu w dwóch kwestiach. Mianowicie, przede wszystkim uderza we mnie to, że dzisiejsi czytelnicy nadal chcą mieć styczność z takimi historiami. I nawet jak większość z nich, to z dużym prawdopodobieństwem osoby, które kupują takie tytuły przez nostalgię do dawnych komiksowych czasów, przez nostalgię tytułów, być może na których się wychowali, to ja gdzieś cały czas tam mam z tyłu głowy i wierzę, że także wśród młodszych czytelników, nawet jeżeli będą oni stanowili bardzo dużą mniejszość, że nawet wśród tej grupy czytelników znajdą się i tacy, którzy po ten komiks sięgną po prostu dlatego, że raz ten tytuł ich zaciekawi, dwa będą też chcieli zobaczyć, jak wyglądały komiksy rysowane 30-40 lat temu. Dla mnie to zawsze jest wartość dodana, zawsze to coś, co mnie osobiście bardzo cieszy właśnie do tego, że że kurczę, Polacy naprawdę od dawna potrafili tworzyć ciekawe historie, ciekawe tytuły i, i polski komiks to nie tylko właściwie panowie Krista i Rosiński, a także właśnie chociażby pan Jerzy Wrublewski, który może nie jest do końca artystą zapomnianym, żeby tutaj nie było, jednak sporo jego tytułów nadal jest wznawianych, tak chociażby przez kulturę Gniewu, jak i wydawnictwo On Gryzł, o ileż dobrze pamiętam, ale mimo tych wznowień, tych działań, ja mam cały czas gdzieś tam wrażenie i z tyłu głowy, że nie jest on tak bardzo mocno doceniany jak właśnie chociażby wspomniany twórca Kajka kosza czy, czy jeden z ojców Torgala. To nie jest ten poziom wznawiania, to nie jest ten poziom zainteresowania czytelników, a to troszeczkę mam wrażenie, że jest niesprawiedliwie wobec tego, jak świetnym artystą pan był Jerzy i jak wiele dobrych i ciekawych tytułów wyszło spod jego ręki. Może, dobra, może... Na chwilę sobie zostawię ten wątek pana Wróblewskiego i w ogóle wspomnę o samym tytule, o którym dzisiaj opowiadam, bo, bo wydaje mi się, że ten monolog idzie troszeczkę w złym kierunku. Otóż bohaterem ze słońców jest pan Maurycy Beniowski, będący szlachcicem węgiersko-polskiego pochodzenia, który żył w pierwszej połowie XVIII i był... Tak najprościej chyba powiedzieć, że po prostu szlachcicem, który miał mocno barwne życie, z naszego oczywiście punktu widzenia, brał on bowiem udział w Konfederacji Barskiej, czyli jeżeli ktoś dobrze pamięta historię, to było to wystąpienie przeciwko Imperium Rosyjskiemu, wystąpienie szlachty. W następstwie zaś tego wydarzenia stał się uciekinierem właśnie jednym z tytułowych zesłańców, czyli osobą represjonowaną przez Rosję za działalność wywrotową. Były to osoby, które były wywożone w głąb Imperium Rosyjskiego i, i tam często zmuszane do bardzo ciężkich prac. To tak, to tak ogólnie. Nie pamiętam, czy o Beniowskim uczy się w ogóle w szkole. Wydaje mi się, że może gdzieś tam się pojawia, ale raczej jako ciegowostka. No ale oczywiście jest też bohaterem poematu Juliusza Słowackiego, który to poemat przynajmniej za moich czasów się omawiało, czyli jakieś tam 30 lat temu. A tak w ogóle to nie wiem, czy wiecie, ale jest on także tak zwanym królem, tutaj kreślę cudzysłów, Madagaskar, jako że był jednym z kolonizatorów tej wyspy z ramienia Francji, a potem w ogóle chciał nawet stworzyć na tej wyspie swoje małe państewko, mając oczywiście poparcie miejscowej ludności, bowiem Beniowski bardzo mocno działał prospołecznie na Magadaskarze, ale ostatecznie te jego zamiary, plany nie spodobały się do końca Francuzom i bodajże zginął w jednej z potyczek z nimi. Gdzieś tam chyba przez moment krążyła w ogóle legenda, chyba można to nazwać legendą, czy też pogłoska, że gdzieś tam przeżył i on ostatecznie uciekł gdzieś tam do Europy Zachodniej, ale tutaj wszyscy raczej obstawiamy, że jednak zginął w tej potyczce. Jak się zastanowić, to chyba najprościej mówiąc była to po prostu barwna postać, awanturnik, tułacz, bo, bo w czasie swojej ucieczki z Rosji przebył naprawdę ogromny kawał świata i dotarł chyba wszędzie, gdzie można było wówczas dotrzeć, a przypominam, że Beniowski żył zaledwie 40 lat, około 40 lat, więc był bardzo sprawnym, przebojowym awanturnikiem, ale w komiksie go takiego nie zastajemy. Tutaj powiedziałbym, że jest właśnie odwrotnie. Powiedziałbym także, że wynika to z faktu, iż te awanturnicze życie Beniowskiego, jego jego światowe przygody rozpoczęły się właściwie tak naprawdę, gdy przestał być zesłańcem, a stał się uciekinierem. Wiecie, nie wiem, czy Jerzy Wrublewski i Anna Banach stworzyli ten komiks troszeczkę na zasadzie Sienkiewicza ku pokrzepieniu serc, ale jak tak się czyta ten wycinek z życia Beniowskiego, to jest w tej postaci właśnie coś takiego mocno spokojnego i patriotycznego. Wydawałoby się, że tutaj nie może być mowy o tym samym Beniowskim, który dotarł do Francji i tam został właśnie kolonizatorem, czy też z ramienia Francji został kolonizatorem Madagaskaru. Tutaj mamy Beniowskiego zupełnie innego też nie do końca może takiego mm, przykuwającego naszą uwagę. To nie jest taki typ bohatera, e, za którym powiedzmy byśmy, który powiedzmy z miejsca by nas oczarował. Jest to raczej postać dużo spokojniejsza, a sam komiks bardziej się skupia, tak jak powiedziałem, na tym wątku syberyjskim, kiedy jest on ze słańcem i próbuje przekonać tą lokalną ludność do tego, żeby mu pomogli, żeby postarali się pomóc mu po prostu w tej ucieczce i to też zostało w tym komiksie bardzo dobrze pokazane, gdyż ja biorąc ten komiks do ręki troszeczkę obawiałem się tego, że będzie on nie do przejścia z, z tej racji, że będzie on bardzo statyczny, że właśnie te pierwsze lata zesłania będą pokazane w ten sposób, że Beniowskiego czekała tam katorga, że musiał ciężko pracować i na tym artyści będą się skupiali. Tego wątku praktycznie tutaj nie ma. Beniowski docierając tam zdobywa zaufanie lokalnego opiekuna tego rosyjskiego ośrodka, nazwijmy to, a następnie zaczyna już działać w tym celu, żeby ostatecznie, z, aby ostatecznie stać się właśnie uciekinierem, a nie zesłańcem, tak mówiąc najprościej. I tak jak powiedziałem, nie wiem czy Jerzy Wrublewski i pani Banach tworzyli ten komiks ku pokrzepieniu serc, ale właśnie dostajemy tutaj Beniowskiego takiego mocno spokojnego, bardzo patriotycznego. Często Wróblewski przedstawia go właśnie w takich bardzo pozytywnych barwach, kiedy na przykład zagrzewa on innych do wysiłku, albo też wyraża swój szacunek wobec kobiety, którą kocha, albo wobec nie wiem swoich towarzyszy walki. Na przykład wspomniany jest tam chociażby ród płaskich, jeżeli chodzi o historię. Ja zdaję sobie sprawę, że są to może drobiazgi, na które pewnie nikt nie zwróci uwagi, no bo w sumie na dobrą sprawę po co miałby zwracać, ale mi te właśnie patriotyczne nuty, te nawiązania do historii, do czasów, kiedy te przekonanie, że trzeba walczyć było w narodzie bardzo silne, i osobiście bardzo mocno rzucały się w oczy i były czymś właściwym dla głównej tematyki komiksu. Wiem, że z tym patriotyzmem to może przesadzam, jeżeli chodzi o ten komiks, bo wielu szlachciców walczyło właściwie wówczas o swoje bardziej przywileje niekoniecznie o niepodległość Polski, ale są to, nazwijmy to spory sprawy, w które dzisiaj może nie będę za bardzo się zagłębiał. Dzisiaj po prostu o zesłańcach, jako o obrazie, fragmencie historii i człowieku, który na łamach owej historii się zapisał na tyle mocno, że właściwie pamiętali o nim i romantycy i dzisiaj się o nim w miarę wydaje mi się, że pamięta. Może nie wszyscy, ale w pewnych kręgach jest to postać, która dalej gdzieś tam jest wspominana. Wspominana jest, tak jak powiedziałem, na historii. Wspominana jest na języku Polskim, więc w jakiś tam sposób ona zapisała się w naszej historii i mam w ogóle takie wrażenie, że Zesłańcy to troszeczkę komiks edukacyjny. Może nie jest to stricte rzecz dydaktyczna, ale powiedzmy, że jakiś tam historyk, pasjonat historii mógłby skorzystać z niego na zasadzie ciekawostki. Może niekoniecznie w klasach powiedzmy licealnych, ale już w podstawówce, wiecie, ten komiks bardzo łatwo się czyta, nawet jak porusza on pewne sprawy, to robi to w jasny, konkretny sposób. Anna Banach nie utrudnia tutaj na siłę, nie używa jakichś zawiłych zwrotów, nie robi z komiksu obeniowskim historycznej rozprawki czy, czy tekstu popularno-naukowego. Jak miałbym pokusić się o takie najprostsze z możliwych porównań, to powiedziałbym, że ze to po prostu relacja zwięzła, opisana czytelnym językiem, relacja z z pewnych wydarzeń, trochę jak biografia Prezentująca punkt po punkcie wycinek z życia konkretnej postaci, a także trochę tekst pochwalny, tekst mający przypominać Polakom o ciężkim losie osób, które gdzieś tam walczyły z systemem, z Imperium Rosyjskim, etc. Oczywiście raczej żadnego wydźwięku propagandowego ten komiks ze sobą nie niesie, bliżej mu raczej do podręcznika, do historii dla najmłodszych, ale myślę, myślę, że w czasach, kiedy powstawał ten komiks, obraz Polaków, także z tych niższych stanów, Polaków walczących z Imperium Carycy Katarzyny, to było też coś, co mogło się podobać ówczesnym władzom. I tak w ogóle ten komiks był planowany z okazji którejś tam rocznicy e, urodzin Jerzego Wróblewskiego, urodzin albo śmierci. Nie pamiętam już do, dokładnie na ten moment. Natomiast tak czy inaczej to w jakiś sposób pokazuje, że pamiętano o tym bohaterze, o tej barwnej postaci w historii polskiej chciano w jakiś sposób tą postać przypomnieć szerszemu gronu czytelników. Zresztą Krajowa Agencja Wydawnicza miała coś takiego i w ogóle Jerzy Wróblewski także miał, że on dostawał często zlecenia, czy też sam starał się rysować takie komiksy, które no, nie były tylko komiksami stricte przygodowymi, ale także właśnie wspominały o jakichś ważnych postaciach z historii polskiej, czy to naukowcach, czy to czy to politykach. Tak sobie też się zastanawiam, cały czas próbując gdzieś umiejscowić ten komiks i być może wskazać jego zalety, że oprócz tej, powiedzmy, wartości edukacyjnej, nie wiem czy kojarzycie, ale można czasami w księgarniach natknąć się na takie małe. Cienkie książeczki o jakichś, właśnie nie wiem, jakichś wybitnych ludziach, naukowcach, politykach czy, czy kimś w tym rodzaju. I tam oprócz normalnego tekstu mamy także często właśnie rysunki, które mają pomóc lepiej zrozumieć czytany opis. Są to bardzo proste rysunki, niewymagające zastanawiania się, na co właściwie tak patrzymy. Jak się weźmie taką książeczkę do ręki, to od razu wiadomo o co dokładnie chodzi. Przynajmniej mój Ignacy nie miał z takimi książeczkami problemu swojego czasu, ale właśnie chodzi mi o to, że jak weźmiecie ze słońców do ręki, to także od razu wiadomo, kto jest kim, kto jest dobry, kto jest zły, z jakimi tutaj trudnościami walczą nasi bohaterowie. Nie mówię, że komiks zesłańcy jest taką książeczką, taką troszeczkę popularną naukową, popularno edukacyjną, ale wydaje mi się, że ta prostota rysunków, ten jasny przekaz, jeżeli chodzi o scenariusz, wydaje mi się, że jest to na pewno duży plus zesłańców dla osób, które chciałyby właśnie bardziej zagłębić się w historię, dostać coś historycznego, a niekoniecznie szalenie powiedzmy przygodowego i tak po to właściwie nie tylko ich styl, nie nie tylko styl pana Jerzego Wróblewskiego, ogólnie jest bardzo właśnie taki konkretny i szczegółowy. Nie jest to naturalizm taki czasami, jak to dostajemy dzisiaj, że te postacie tło, na których one występują są bardzo realne. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale pewno widzieliście takie komiksy rysowane z wręcz fotograficznym naturalizmem. Mam wrażenie, że dzisiaj jak ktoś chce stworzyć rysunki będące takim naturalnym odbiciem naszej rzeczywistości, to automatycznie popada on w jakiś taki perfekcjonizm, troszeczkę taką szaloną przesadę, wręcz właśnie taki fotograficzny graficzny ten naturalizm, natomiast prace pana Jerzego takie nie są. Trochę jego kreska kojarzy mi się z malarstwem, jego rysunki i to nie tylko sami bohaterowie historii, ale także tło, na którym oni występują, nie wiem, jakieś budowle, statki, wozy, konie, no dosłownie wszystko to, co widzimy są dokładne, dopracowane. U niego nie ma także że tylko pierwszy kadr się liczy, jak to często miało miejsce w komiksach superhero w latach 60. czy tam 70. Dla pana Jerzego liczył się każdy szczegół, ale to nie była próba stworzenia fotografii. Widząc jego pracę wiemy od razu, że mamy tutaj do czynienia z komiksem, ale tak jak mówię z kreską bardzo czytelną, dokładną, z obrazami umiejętnie dopasowanymi do scen zarówno dynamicznych, wypełnionych akcją, jak i scenami, jak i do scen bardzo spokojnych, wręcz dramatycznych. Naprawdę pan Jerzy znakomicie radzi sobie na tym polu i zupełnie mnie nie dziwi, że właśnie Kultura Gniewu i wydawnictwo Ongrys tak często i tak chętnie wspominają jego twórczość, bo naprawdę jeżeli ktoś chciałby zobaczyć jak można było rysować świetnie, dokładnie, jak można było próbować stworzyć z komiksu właśnie coś takiego jakby no, troszeczkę malowany ten obraz. No pod tym względem twórczość i, i prace pana Jerzego wyglądają obłędnie, ale tak jak powiedziałem na samym początku, ze Zesłańcy to też nie jest tytuł dla każdego. Pewne składowe tej historii mogą odrzucać. Jestem tego jak najbardziej świadom i jest to zupełnie naturalne. Nie każdemu właściwie wszystko musi się podobać. Różne gusta są ważne, bo dzięki nim tak naprawdę komiksy są mocno odmienne. Gdyby tak naprawdę każdy miał takie same gusta, to wybaczcie, że to powiem i być może kogoś tutaj urażę, ale wątpię, czy jakiś twórca siliłby się na jakąś oryginalność. Właściwie za każdym razem pewnie szedłby na łatwiznę po najmniejszej linii oporu, a tak zawsze dostajemy coś innego. Twórcy w jakiś sposób próbują nas zaskoczyć, nawet jeżeli styl Pana Jerzego jest mocno. Powtarzalne, to mimo wszystko jego rysunki są, no tak prześliczne, tak tak świetnie narysowane, że no naprawdę jest to coś bardzo właśnie oryginalnego i myślę, że na pewno on znajdzie swoich zwolenników, swoich czytelników także właśnie w tych dzisiejszych czasach. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie każdemu te rysunki i sposób prezentowania historii może odpowiadać. Nie mam pod tym względem żadnych złudzeń i tutaj nie będę przekonywał, że ten jest komiks dla każdego, bo tak właściwie nie jest. Ale dobra, może nie idźmy tak daleko w rozważania. powolne narracja. To jest w moim przekonaniu największy problem ze słańców, i ta powolna narracja wynika nie tyle z samej historii Beniowskiego, bo akurat jego życie miało właśnie mocno takie awanturnicze, brawurowe barwy i tutaj Anna Banach naprawdę postarała się, aby ten komis, jego fabuła nie była rozciągnięta też na wiele wątków z życia Beniowskiego, ale skupiła się na tych właśnie konkretach i była taka bardzo liniowa. Natomiast myślę, że problem powolnej narracji wynika z faktu, że mamy tutaj mi mimo wszystko do czynienia z komiksem biograficznym, którego zadaniem nie jest biec z akcją do przodu, nie jest gnać na złamanie karku, ale właśnie tak mądrze, dobrze, spokojnie z dbałością o szczegóły przedstawić życie, a niekiedy właściwie jego wycinek, jeżeli mamy być tutaj precyzyjni, no przedstawić po prostu życie danego człowieka, bohatera narodowego, czy, czy kogoś takiego. Jedni czytelnicy wezmą to na klatę, zaakceptują takie tempo, ale na pewno znajdą się i tacy, być może osoby nastawione negatywnie do wszystkiego, co ma związek z historią. Czytelnicy, którzy rzuciwszy okiem na ten komiks, stwierdzą, że on nie jest dla nich po prostu. Że wolą poświęcić czas na lekturę czegoś bardziej współczesnego i ja także te osoby rozumiem i w zasadzie cieszę się, tak jak powiedziałem, bo to dowodzi, że ta świadomość czytelnika komiksu staje się większa, że to nie są już czasy, kiedy komiksów było mało i nie było w czym wybierać. Teraz mamy miesięcznie bardzo dużo tytułów, a co najważniejsze, sami potrafimy zatrzymać się, zastanowić, czy dany tytuł jest dla nas. Nie wiem, czy jest to ten moment, kiedy w Polsce wszyscy uznają komiksy za pełnoprawne i ważne medium, ale myślę, że powoli małymi kroczkami właśnie do tego zmierzamy. Dobra, drugim komiksem, o którym dzisiaj Wam opowiem jest kolejna odsłona przygód Tymka i Mistrza i początkowo rzeczywiście planowałem opowiedzieć Wam o konkretnym tytule, to jest o wyprawie na koniec świata, ale przypomniałem sobie, mówiąc o zesłańcach i o stylu Wróblewskiego tak w odniesieniu bardziej do jego twórczości, to pomyślałem sobie, że chyba nie ma większego sensu opowiadać tylko i wyłącznie o tym konkretnym tytule, ponieważ w sumie każda historia jedna z udziałem Tymka i Mistrza, każdy jeden album jest zbudowany o zbliżone do siebie schematy i wydaje mi się, że właściwsze będzie w ogóle wspomnieć Wam o tej serii bardziej ogólnie i postarać się wyjaśnić Czym, czym ta seria może was zaskoczyć, czym może wam, a także być może młodszym czytelnikom się przypodobać, a także dlaczego ja sam czytając Tymka i Mistrza po prostu dobrze się bawię. I być może właśnie zanim przejdę dalej i troszeczkę o tutaj elementach, które gdzieś tam podobały mi się w tym komiksie, to może w ogóle słówko troszeczkę o samej historii, o samej serii, bowiem no ja ją kojarzę, ale wydaje mi się, że może nie każdy o niej słyszy. Zwłaszcza jeżeli słuchają nas osoby, które nie wiem, nie zawsze mają czas sięgnąć po komiksy, czy też nie z taką uwagą, jak powiedzmy, ja śledzą gdzieś te nowości wydawnicze, więc może tak, posiłkując się troszeczkę informacjami z internetu, troszeczkę tym co sam pamiętam Tymek i Mistrz to ogólnie mówiąc taka humorystyczna seria dla dzieci choć do tej kwestii jeszcze tutaj za momencik wrócę, humorystyczna seria napisana przez Rafała Skarżyckiego i narysowana przez Tomasza Lwa Leśniaka i są to panowie, którzy starszym czytelnikom mogą kojarzyć się głównie z serią Jeż Jerzy jak kogoś ciekawi ten temat to jesz jest to taka Polska rzeczywistość troszeczkę w krzywym zwierciadle, taka satyra, ale na bardzo dużych sterydach. Osobiście nie są to do końca moje klimaty, ale wiem, że w środowisku komiksowych fanów cieszy się ta seria uznaniem, więc chyba rzeczywiście tutaj jest ona warta uwagi. Być może kiedyś przyjdzie ten czas, że przekonam się ja także do niej. Natomiast wracając do samego Tymka i Mistrza, jest to komiks, który ukazywał się pierwotnie w latach 2002-2004 w dodatku do Gazety Wyborczej, konkretnie w takim czasopiśmie, komiksowo to się chyba nazywało, dobrze pamiętam. Nie wiem jak wówczas ten komiks się sprzedawał i czy on w ogóle wzbudzał jakieś tutaj większe emocje. Ja go widziałem, że on jest jako dodatek, ale osobiście nigdy nie czytałem w tamtych czasach tego, tego komiksu. Sam w większość czasu ówczesnego poświęcałem podręcznikom do historii, ale też chwilę później Egmont zabrał się za wydywanie tej serii zbiorczo, a bodajże od 10 lat, może krócej, jest tym mek i mistrz w posiadaniu kultury gniewu i to ona właśnie od czasu do czasu wznawia ten komiks dla kolejnych czytelników i także tym razem właśnie ma to miejsce. Czytelników zarówno tych młodszych, jak i czytelników tych starszych. Jakoś rok temu ukazało się wznowienie pierwszego tomu serii Uczenie Czarnoksiężnika i pamiętam jak pisząc wówczas kilka zdań o tym komiksie, zapytałem Ignacego, który komiks woli, Tymka i Mistrza, czy Kalinkę, która także była wydawana wówczas przez Kulturę Gniewu i pamiętam, że praktycznie nie wahając się z miejsca, wskazał na Tymka i Mistrza i, i ja Całkowicie rozumiem co przekonało go do tego zdania. Chodzi mianowicie o kreskę, która miejscami w tym komiksie no, bardzo mocno przypomina właśnie taką współczesną animację, jak mój młody ogląda właściwie non stop Spongeboba, to mnie zawsze zastanawia jak można tak bardzo lubić taką bajkę, taką, taką dziwną, te lekko właśnie karykaturalne postacie, a on do mnie wtedy, że to jest właśnie w tym wszystkim fajne, że ten świat jest taki inny, koślawy, powyginany i, i zabawny i dlatego też właśnie w tym moim mini badaniu wskazał na tymka i mistrza. Jego po prostu zaciekawiły postacie, takie dziwne, przerysowane, momentami zwariowane, inne od takich normalnych, zwyczajnych, właśnie ślicznych powiedzmy takich disneyowskich postaci, takich bajkowych, Tomasz Leśniak ma ten swój mega charakterystyczny styl i, i jest on naprawdę super i właśnie fajnie, że trafia do tego młodego czytelnika, ale dla mnie osobiście jest to styl, od którego ja na początku właśnie mocno się odbiłem chociażby próbując czytać wspomnianego jeża Jerzego, może dlatego, że tak jak mówiłem gdzieś tam nie po drodze było mi z tym komiksem ale czytając regularnie Tymka i Mistrza, a czytam Tą serię regularnie, i jestem, no jestem zachwycony. Nie wiem, czy może ta karykatura wieżu jest za mocno podciągnięta, powiedzmy tak, do przesady, i do tego ta jeszcze tematyka jeża to też nie do końca, właśnie moje klimaty, ale właśnie w Tymku i Mistrzu ta kreska jest OK, a właśnie w wieżu nie do końca gdzieś to mi wszystko razem grało. Zresztą tej historia właściwie we wszystkich seriach o tymku i mistrzu ta karykatura jest dużo bardziej stonowana i dużo mocniej humorystyczna. No, ale w taki właśnie nie satyryczny sposób, jak to ma miejsce w Jeżu Jerzym, ale tak bardziej właśnie bajkowo, bardziej prosto. Może, może nie do końca dziecięco, bo ja jestem tutaj daleki od tego, aby uznawać ten tytuł za coś tylko dla tego czytelnika najmłodszego, ale jest to na pewno karykatura inna. Troszeczkę milsza w odbiorze, przyjemniejsza w odbiorze i chyba też dlatego ja jestem w stanie ją w jakiś tam sposób zaakceptować. Poza tym ona świetnie współgra ze scenariuszem. Panowie od lat ze sobą współpracują, troszeczkę jak Brubaker z Philipsem i jak czytamy ten komiks, to naprawdę czujemy, że oni rozumieją się bez słów. Kreska pana Leśniaka bardzo dobrze podkreśla puentę fabularną, dobrze uwypukla żarty sytuacyjne, czy, czy powiedzmy uwagi tym na na temat działań, mistrza, funkcjonowania świata, więc, więc, Czytając ten komiks instynktownie czujemy, że po prostu wszystko w nim gra, że ta lekkość scenariusza nie wynika tylko z samej fabuły czy tematyki, momentami wołującej się do motywów z bajek, niekiedy do jakichś zjawisk społecznych czy, czy zachowań określonych grup społecznych, czy do pewnych norm społecznych, ale ta lekkość wynika właśnie z rysunków pana Tomasza Leśniaka. A tak jeszcze wracając do wątku, czy ten komiks jest komiksem dla dzieci – i tak, i nie, ale na pewno nie powiedziałbym, że jest to komiks dla najmłodszego czytelnika. Jak czytamy ten komiks, to tak na pierwszy rzut oka rzeczywiście dużo w nim prostych historyjek jasnych, śmiesznych i pisanych właściwie dla samej historii, dla fanów, dla dowcipu, ale czasami mam wrażenie, że zdarzają się tutaj także historyjki, które kończą się pewną puentą, krótką uwagą odnośnie tego, jak należałoby postępować, albo też właśnie taką leciutką satyrą, troszeczkę ironią i ja zdaję sobie sprawę, że kultura gniewu reklamuje ten komiks, właśnie wydając go chociażby w swojej pobocznej serii Krótkie gadki, ona rekomenduje ten komiks dla czytelników już 6+, ale mam wrażenie, że właśnie poprzez te puenty, te dodatki na sam koniec, te uwagi, troszeczkę ten komiks może być niezrozumiały jeszcze dla tak młodych czytelników. Tak samo żarty, tak? one nie do końca mogą być zrozumiałe dla dzieci, na przykład żarty o teściowej, pojawiają się też nawiązania do historii, na przykład do twórcy radioodbiornika, albo do, do literatury, konkretnie do Pana Tadeusza. No i te jedno, dwuzdanie Nowe podsumowania właśnie te od autorskie uwagi. Nie wiem, czy dla stricte dzieciaków byłyby ona do końca jasne, no chyba, że mówimy o dzieciakach starszych, na nastolatkach. Wówczas tutaj jak najbardziej powinno być wszystko ok, Oczywiście ktoś może powiedzieć, że młodszy czytelnik skupi się na rysunkach i przejdzie po prostu przez tę historię tak bardzo, bardzo prosto. Ale z drugiej strony w sumie, skoro ten komiks właśnie też troszeczkę idzie w stronę satyry, takiego ciętego do dowcipu, zabawnych uwag, to dlaczego właśnie nie korzystać w pełni z tego komiksu? Komiksu, tak? skoro, są one, skoro te uwagi autorskie pojawiają się w tych historiach, więc warto moim zdaniem je przeczytać i przede wszystkim je rozumieć. A odnośnie tego, kto w ogóle czyta tą historię, to tak z moich obserwacji jakoś specjalnie dużo opinii na socialach tutaj nie widzę odnośnie właśnie Tymka i Mistrza. Więc, więc albo rzeczywiście starsi tutaj nie czytają, bo nie wiem, uważają, że te komiksy są właśnie dla młodszego czytelnika, kierują się tym, co gdzieś tam podpowiada im wydawca troszeczkę szkoda, bo mam wrażenie, że to trochę takie dziwne podejście, ale okej. Okay. Albo też zdarzają się po prostu czytelnicy, którzy uważają, że są to treści, przy których nie będą zwyczajnie dobrze się bawić, że one są zbyt naiwne, zbyt infantylne, ale no z drugiej strony jak gdzieś tam migają mi fotki z różnych konwentów, to trochę tych tymków i mistrzów na tych zdjęciach się przewija i to właśnie w rękach czytelników starszych, więc, więc trudno mi dokładnie powiedzieć, jak to do końca jest z tym komiksem, z tym tytułem, ale wydaje mi się też, że skoro jest on wznawiany, no to też z czegoś to wynika i być może wydawca widzi po prostu zapotrzebowanie i zdaje sobie sprawę, że znajdzie on także swoich fanów w czasach dzisiejszych, nie tylko wśród najmłodszych, ale też do osób, które być może będą chciały sobie przypomnieć tę historię, to troszeczkę tak jak w przypadku ze zesłańców, tak? że być może znajdzie się grupa odbiorców, która będzie podchodziła do tego komiksu bardzo nostalgicznie, że Będą chcieli ponownie po niego sięgnąć, wrócić do tych historii, ponieważ na tym komiksie, na tej historii, na przygodach tym hajmistrza wychowali się. W każdym bądź razie ja czytam, tak jak powiedziałem, tę serię regularnie i bawię się naprawdę świetnie. Mój Ignacy jeszcze tego komiksowego bakcyla nie złapał, ale liczę, że w końcu to się zmieni i być może wówczas sięgnie po tymka, nawet jak nie do końca zrozumie te odautorskie puszczanie oka do czytelnika to to się zmieni wraz z kolejnymi latami kiedyś być może po prostu zrobi sobie z tego komiksu tych przygód powtórkę, zobaczymy w każdym bądź razie ja tak jak mówię polecam, tomik Wyprawa na koniec świata jest czwartym tomikiem wznowionym ostatnio, całkiem niedawno bo w maju 2025 roku, więc jak ktoś jeszcze nie zna rezolutnego, pomysłowego Tymka i tego jego wesołego troszeczkę zbzikowatego mistrza i szuka właśnie jakiegoś komiksu lekkiego fajnie narysowanego komiksu, tak jak powiedziałem, może nie dla dzieciaczków, ale powiedzmy dla tych 11-12 latków, to uważam, że Tymek i mistrz będą tutaj naprawdę dobrym wyborem, a tak jeszcze wracając na moment do zesłańców, tak sobie przypomniałem, że oprócz samej historii dostajemy w komiksie także materiał dodatkowy, mianowicie tekst pana Macieja Jasińskiego, który przybliża nam postać Beniowskiego, więc jeżeli ktoś się boi, że nie połączy kropek, że gdzieś tam może nie do końca zrozumie, i połapie się, kim właściwie był ten Beniowski. to można właśnie lekturę zacząć od owego dodatku. Wówczas powinno być wszystko dużo prostsze i jaśniejsze. I jeszcze też uwaga na temat kolorów. Zapomniałem o tym zupełnie, a to może być w sumie ważna informacja dla tych, którzy sięgną po ten komiks z sentymentu. Kolory zostały w tym wydaniu poprawione, odnowione, więc komiks wygląda świeżo, tak to się chyba mówi. Rysunki są tutaj bardzo przejrzyste, wyraźniejsze, No dzięki czemu ten komiks po prostu wygląda ładnie, wygląda tak bardziej współcześnie, nie są te kolory zmatowione, tylko mamy tutaj żywe te kolory, przez co też ta barwa jest po prostu dużo bardziej pełniejsza, zresztą w tym ku i mistrzu również te kolory są po prostu obłędne, może troszkę bardziej pastelowe, ale to już kwestia interpretacji, kwestia chyba właśnie znowu tych całych gustów. W każdym bądź razie ja oba tytuły polecam, jeżeli szukacie czegoś innego, lżejszego albo w ogóle Was interesują prace Jerzego Wróblewskiego, to po zesłańców możecie spokojnie sięgnąć. A jeżeli czegoś szukacie dla młodszego czytelnika, dla 12-13 latków, to myślę, że Tymek i Mistrz tutaj też powinny być dobrym wyborem. I tutaj stawiam kropkę. Tyle na dzisiaj ode mnie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Cześć!